Jakie są wizje przyszłości? Dla mnie to bez znaczenia, bo i tak jestem w absolucie. Co by się nie działo w materii, która tak czy owak będzie trącić myszką? Ja mam już swoje. Wiadomo, że obecnie jest fatalnie, gdy za rzekomą nauką stoją ludzie nie tylko głupi, ale wręcz obłąkani, bo według ich chorych nauk dzieci witaliańskie i wegańskie nie mogą żyć, nie mogą w ogóle się narodzić. To nie jest możliwe według obecnej nauki głoszonej przez szanowne grono tempaków w kitlach i w śmiesznych garniturkach z zaciśniętymi zbyt mocno sznurkami, czyli krawatami pod szyją. Dzieci witariańskie, czyli ta dieta wegańska na surowo, że wszystko jedzą na surowo i wegańskie, nie miałaby prawa istnieć, gdyby prawdą było to, co ci mówią. Ktoś tu tkwi w omamach, ma zwidy i słyszy głosy. Albo ja i inni, gdy widzimy te dzieci, albo oni. Dopiero w ostatnim czasie część tych krętaczy otrzeźwiała, choć tylko częściowo. Nonsens, nonsensem pogania u tych tempaków mówię o profesorkach z krabatami. Czyli zarówno religia katolicka ze słońcem krążącym wokół ziemi Adamem i Ewą jak i uniwersytety skompromitowały się na całej linii. No a media są podminowane mentalnością tych wariatów i są też w całości do skasowania, by stworzyć nowe media. Po odszczeleniu obecnego szkolnictwa Watykanu i mediów możemy stworzyć nowy model wychowania człowieka etycznego, również i zdrowego, bez krzywdy zbędnej dla innych istot, ale umiejącego się bronić przeciwko czynnikom wrogim. Weganizm byłby składową częścią nowego świata. Brzmi to pięknie, ale przecież nikt nie skapituluje. Obecne elity nie dadzą władzy. Mięśni nie uciekną od nałogu. Nawet jeśli witariańskie matki pokazały nonsens jedzenia mięsa i nabiału. Bo mięśni powiedzą My palimy, pijemy i żremy trupy, bo to nasza sprawa. I możecie nam skoczyć, bo to nas jest więcej. I jak co, to powybijamy was, jak się będziecie stawiać. I nic nie ruszy. I cała moja gadanina to teoryjki po nic mówione. Otóż nie. Po pierwsze, te teoryjki są dla mniejszości wegańskiej, by trwała w swoim przekonaniu nie podmyta psychologicznie, co jest wartością samą w sobie. Po drugie, jeśli ktoś nie ma szczególnego daru proroctwa, powinien milczeć, bo nie wie co będzie bo kto wiedział 100 lat temu, co będzie dziś? Sytuacja wygląda tak, że albo weganizm, albo kanibalizm nie ma alternatywy, gdy lud będzie się rozrastał i żar mięso i niszczył planetę, co doprowadzi do głodu, czyli planu awaryjnego nieraz stosowanego w historii. Czyli powszechny kanibalizm, usprawiedliwiony przez uniwersytety jako dobry. Znajdą dowody, że mięso jest niezbędne dla życia ludzkie. W tych manipulacjach są już dobrzy. Potem, jak już kanibale zaczną się rozrastać i zabijać nawzajem, dojdzie do albo zagłady ekologicznej, albo nuklearnej. Postawieni na skraju przepaści mogą się zastanowić, czy nie ma wyjścia. I w końcu okaże się, że jest jeden sposób. Albo weganizm, albo nas nie ma. Nie wiem, czy dożyję tego czasu, to bez znaczenia. Ja co mogłem, zrobiłem dla dobra planety. Moje życie nie było niewiele wartym przebiegiem, jak o około 90% ludzi na Ziemi. Są oni, którzy są potrzebni, ale jako kompost, dla uprawy tego, co absolut posadzi. Ja swoje zrobiłem. Co z tym świat zrobi, niewiele mnie obchodzi ich sprawa. Kolejny element odnośnie możliwości wprowadzania weganizmu jako powszechnego modelu świata to jego obecny, w latach 2010-2015, potężny rozrost w Stanach Zjednoczonych, w Imperium Zła, które panuje na świecie. W Stanach Zjednoczonych są dwie partie, a wybory rozstrzygają pojedyncze głosy. 7-16 milionów i więcej wegan musi być brana pod uwagę. To da im prawa pozwoli zbadać weganizm bez ataków korporacji, zebrać materiał dowodowy, by nikt się nie wymówił, że nie wiadomo, czy weganizm bo to i tamto bo B12, bo nie da się rodzić dzieci itd. Tak Oczywiście weganizm w Stanach Zjednoczonych może stać się szybko powszechny, bo ma efekty, choć pesymiści twierdzą, że to chwilowa moda, gdy ludzie stają się na chwilę weganami i zaraz powracają do śmieci jadła, więc zostaje tylko część na stałe, co i tak jest dobre i cenne. Tym bardziej, że ma nikłe poparcie w mediach. Na razie. A co wygrywa w Stanach Zjednoczonych, staje się modą i trendem światowym i weganizm może stać się powszechny. Plus fakt głodu i ekologii, ekonomii, etyki może zmienić nastroje młodych. Stare próchy, nadbające tylko interesy finansowe i swój nauki wyginą z czasem od chorób i w końcu dotrze do tych pustaków, że kanibalizm był wstrętny, więc i półkanibalizm, czyli pożeranie istot zwierzęcych, odpada won farmy i rzeźnie, a jeśli zwierzęta to tylko dzikie, wolnych od ludzi ekosystemach i kontrola urodzin ludzi, by uzyskać około miliard populacji ludzkiej i nie będzie cudownie, ale stokroć lepiej niż teraz. Kolejny czynnik wpływający na korzyść weganizmu to możliwość powstania groźnych chorób odzwierzęcych, które mogą poważnie uderzyć w populację ludzką. Znamy już ptasią grypę, świńską grypę, chorobę ściekłych krów itd. Na razie nie doszło do najgorszego, ale zważywszy na farmy i to, jak tam się traktuje zwierzęta, mogą przy tragicznych warunkach sanitarnych potworzyć się takie odmiany wirusów, że trzeba będzie wybijać całe stada i w końcu może ktoś zrozumie, że ten model gospodarki jest nieopłacalny i jest niebezpieczny. Do tego mogą dość inne czynniki, jak świetnie rozwinięty weganizm z wieloma wpływowymi ludźmi, większa wiedza ludzi o warunkach egzystencji zwierząt i w końcu młodzi odrzucą tradycję mięsną, i staną się nowocześni w dobrym tego słowa znaczeniu. Jak będzie, to przyszłość pokaże. Ale nie można powiedzieć, że weganizm nie ma szans, bo kto to mówi, jest trolem, wrzuca wsteczny i może być prowokatorem albo użytecznym idiotą zrobionym mentalnie w trąbkę przez mafię. Słyszy głosy, jakie tamci mu zamontowali, Ktoś w nim myśli, ktoś w nim czuje, ma on w sobie policjanta, który go pilnuje. Nie jest sam, słyszy głosy i dla niego faktycznie nic się nie zmieni. Jest pieskiem na smyczy, czyli nawozem historii. Historia się zmienia, on zgnie jako nawóz wraz z masami takich jak on. Weganizm górą, na surowo lub trochę mniej, to jest dieta, która nie kontroluje umysłu. W tym trwajmy, a będziemy bardziej wolni, każdy dla siebie. Musimy się urzeczywistnić w swej najgłębszej istocie, by zostać Buddą postrzegającym swe ja jako absolut, a świat jako wyobrażenie. Jakie elementy trzeba usunąć, by zostać Buddą za życia biologicznego? Można to dla porządku nazwać głębszą i płytszą psychiką do usunięcia choć jest to pomost komunikacji z ludźmi wychowanymi w szkołach i przez kler media. Bo z mistycznej perspektywy są tylko ślady, doświadczeń, zebrane w tzw. worku pamięci i napędzane energią życiową o różnych cechach, jak przyciąganie, odpychanie, pomieszanie itd. Głębsza psychika powstaje szczególnie w pierwszych sześciu latach dziecka, gdy ono będące jakby w stanie hipnotycznym zapisuje w pamięci wszelkie doświadczenia, które programuje jej przyszłe zachowanie, stając się po czasie mechaniczne bezwiedne. Jest to zbiór śladów, które nakładane jedne na drugie tworzą głębię, która determinuje działanie. Czubkiem góry lodowej, czyli tym co wypływa z tej głębi śladów, są powierzchowne myśli wypływające na powierzchnię. Będąc niejako produktem głębi, co nie znaczy, że są z głębią jednoznaczne, bo może być kontrast głębi i tego, co się myśli powierzchownie. Czasem czubek góry, choć osadza się na górze, może być kompletnie inny niż sama góra. I choć góra sprawia, że jest on czubkiem, to jest czubkiem niedopasowanym do góry, co jest częste w cywilizacji rabusi. Myśli wypływające na powierzchnię zauważane są przez zwykłych ludzi i uznawane błędnie za jedyne myśli, gdy te podprogowe są niezauważane, a to one mają moc nad działaniem jednostki, a powierzchowne myśli tzw. płytsza psychika są bardziej konferencjerem gadającym często od rzeczy i udającym wolną wolę, pojawiając się i znikając. Stąd potem biorą się rozbieżności, gdy u kogoś pojawia się myśl nie będę pił, po czym idzie do knajpy, upija się w trupa, bo jego głębsza psychika to automat i myśli ona na głębszym, mniej zauważonym poziomie. I taki człowiek jest pokubiony i nie wie skąd się to bierze, że nie może za pomocą swych powierzchownych myśli kontrolować zachowań. A te dzieją się jak jazda na rowerze, czy wchodzenie po schodach, czy chwytanie piłki, wszystko mechanicznie. Nogi same idą u niego do knajpy. Ręka odruchowo kupuje dwadzieścia piw i przez głowę do brzucha jest to wlewane i po czasie taki ktoś budzi się na potężnym kacu i myśli. Jak to się mogło stać? Bo jeśli upił się wcześniej milion razy, to zbudował milion błędnych doświadczeń udających przed nim, że alkohol jest przyjemny. I z tego prasowało się w jego świadomość, czyli takie wewnętrzne oko postrzegające w obserwatora, takie zagęszczenie fałszu się wprasowało z tych, z tych milionów fałszywych doświadczeń, że ta zgniła masa oszustwa mentalnego sama jego nogi pcha do knajpy, by zalać się w trupa po raz milion pierwszy. I Pijak mówi sobie w zdenerwowaniu Dzisiaj nie piję, dzisiaj nie piję. A nagle cichy, a jednak decyzyjny głosik powie mu Hi idę do knajpy. I mimo deklaracji idzie i robi co ten głosik z tyłu głowy mu podszeptał i gdy pijak się wyciszy zobaczy ten głosik zauważy gdzieś tam cicho w tle głowy i <śśś> idę zalać pałkę nie, to takie jest takie wesołkowate, tralalala, nie idę się zalać, coś tam, coś tam mimo, że wcześniej powierzchownie myśli mówią nie idę, nie idę, bo to złe jest ale jeżeli coś już wprasowało te milion fałszywych doświadczeń że było niby fajnie, coś tam, coś tam to to wytwarza takie głębsze myśli decyzyjne, które są takie cichutkie w tle, ale decyzyjne. I to wszystko jako głębsze myśli podprogowe, wypływające z głębszej psychiki oddziaływuje. Dlaczego więc on tego nie rozumie, tylko myśli, że te myśli powierzchowne są decyzyjne, mając niejako wolną wolę? Dlaczego ten pijak więc na przykład nie rozumie tego, że te myśli powierzchowne są decyzyjne, bo on ma wolną wolę, czyli sobie pomyśli, a nie idę dzisiaj, nie, a potem nagle cyk, jednak ta wolna wola zanika. Trzeba zwrócić uwagę na wychowanie w obecnej cywilizacji zła, by zrozumieć te procesy. W szkole skupia się świadomość tylko na tych płytkich myślach. To one mają odpowiadać na lekcji, mają uczyć się i klepać regułki. Tylko te powierzchowne myśli się rozwija w systemie szkolnictwa darwinowskiego i katolickiego. Głębsze się zagłusza hałasem szkolnym, stresem, pośpiechem, wygłupami itd. W szkole tak się człowieka ukształtowuje, żeby on tylko postrzegał ten czubek góry lodowej, a te głębsze myśli, decyzyjne, te warunkujące jego działanie, ten automat, był schowany. Tam nie ma na to czasu, tam jest stres, pośpiech, tam trzeba wykuć regułkę, właśnie te powierzchowne myśli wykuwają regułki. I tak właśnie szkolnictwo ogłupia ludzi, robi z nich prymitywów, zabija w nich to, co głębsze. Do tego jeszcze dochodzi narzucony ateizm skupiający się na powierzchownym świadku mnie i innych. I liczy się tylko to płytkie myślenie, gdy szkolny darwinizm głębszą psychikę i mistyczną sferę uznaje za nieprawdziwą, ośmieszając ją głupią na wszelkie sposoby, co całkowicie zakłóca świadomą intuicję, zabierając człowiekowi jakieś 95% jego uwarunkowanego postrzegania, co odbiera mu parapsychologiczne zdolności do działania. To działanie jest zauważone jako obtewnione u ludów żyjących poza cywilizacją. Widzimy na przykład umiejętność poruszania się w lesie bez mapy, spontaniczna wiedza, jakie rośliny można jeść, przeczucia o niekorzystnych zajściach i reakcja w porę spontaniczna wiedza medyczna itd. Pewne tego typu zdarzenia można zaobserwować również w Europie na przykładzie splątania bliźniaków, które na odległość wyczuwają, gdy coś się drugiemu zdarzy, lub czasem pomyślimy o kimś i on po 20 latach do nas zadzwoni itd. Ta intuicja, ona się ujawnia u ludzi w zależności od tego, do jakiego stopnia są przeprani w mózgach, do jakiego stopnia się potrafią skupiać? Są ludzie, którzy potrafią się przez to przebijać, bardziej to jest powszechne w ludach, gdzie nie ma wychowania przez szkoły. Owe naturalne zdolności psychodeliczne, jak spontaniczne poczucie absolutu, było setki tysięcy lat wbudowane w życie ludzkie, kiedy szkół jeszcze nie było. Nie znamy innego człowieka niż mistycznego, szamańskiego, religijnego, a ateizm to wynalazek ostatnich tysięcy lat. Szczególny jego atak nastąpił w XX wieku po rozwinięciu religii darwinowskiej. W świecie, w którym takie sztuczne pojęcia jak pieniądze, kariera, władza stają się jedynie ważne, wówczas tylko te powierzchowne myśli, korespondujące z takimi wartościami, są wypychane na urojoną jedyność przed świadomością. I ta skupia się tylko na tzw. czubku góry lodowej swego worka pamięci czyli całej tej psychiki, która składa się z pamięci, jakby w worku pamięci są złożone wcześniejsze doświadczenia, ślady i my tylko widzimy tą powierzchowność tej, tej swojej pamięci, wchodząc przez to w chorobę psychiczną, na którą cierpią wszyscy, którzy zostali poddani temu masowemu praniu mózgów. Podobnie bajeczki Kleru o Zbawcy, który przyszedł z nieba na ziemię i którego krew zbawia, też kręci się na poziomie historyjek korespondujących z płytkim myśleniem dwoistym. Media są odbiciem szkolnictwa i kleru i całościowo w procesie wychowawczym Europejczyka, obywatela Stanów Zjednoczonych i tak dalej, liczy się tylko powierzchowna psychika, zabijając mistykę i naturalną intuicję, instynkt i głębię myślenia, skutecznie zakłócając postrzeganie przez świadomość, całego worka pamięci, szczególnie głębszych zagęszczeń śladów, jako najważniejszych, bo powodujących z energią absolutu decyzję. I z owych zagęszczeń śladów pośrednio tworzą się przelatujące myśli, które trzeba odbierać w kontekście całości, a nie tylko je zauważać jako zwykłych ludzi, co tworzy potem dysonans pomiędzy tym, co czynione, a tym, co powierzchownie myślane. Gdy patrzymy na maskę, a nie na tego, który tę maskę nosi, oszukani przez przedstawienie, manipulujące naszym postrzeganiem. Teraz jeszcze odnośnie wolnej woli, czego my nie widzimy, bo powierzchownie myślimy, że mamy decyzję. Absolut nam zapełnił worek pamięci przez 6 lat, pierwszych, pierwszych 6 lat życia, i potem do około 122 roku życia może się to tutaj życie kręcić, bądź dłużej nawet. I stworzył absolut takie okoliczności, a nie inne. Napędził on ślady swą energią i ukrył te głębsze dla ludzi, którzy są z przeznaczenia zaciemnieni za pomocą wychowania. Czyli precyzując, to nie ślady są decyzyjne, ale absolut decyduje za pośrednictwem swej energii i zestawu śladów wkodowanych głębiej w świadomość, i sprawiających wraz z energią mechaniczne nawyki działania, gdy człowiek nie widzi co w nim decyduje, robiąc niczym automat odruchowe czynności od rana, gdy wstaje do wieczora, gdy kładzie się spać. I postrzegając tylko jakieś strzępy swej psychiki, ulotne potoki myśli niewiele znaczących, bo całość wpływa na decyzję, a nie jeden procent tego, co się w takim jazgotliwym amoku cywilizacji zauważa. W takim zaślepieniu żyje wychowanych cywilizacji europejskiej. Jest to stwarzane przez absolut na głębszym poziomie, na mniejszym jest to manipulowane przez media, szkoły itd., że człowiek staje się bardzo powierzchowną istotką, nierozumiejącą w ogóle, co się dzieje. Gdzieś tam się jakieś myśli pojawią, nie idę pić, a cichy głosik powie, idę pić i idzie, nie? To taki przykład. Niektórzy twierdzą, że jakieś 70% ukrytych głębiej myśli to myśli negujące, ograniczające, limitujące, mówiąc na przykład: nie uda się, nie jesteś wystarczająco dobry i tak dalej. Co sprawia ukrytą formę paranoi i pospolitej depresji cywilizacyjnej. Gdy mówi się sobie: zrobię to, a gdzieś tam ledwo słyszalny podprogowy głosik mówi: nie uda ci się. I tak wbudowana przez system zagłada mentalna niczym trucizna wykańcza większość ludzi rozumiejących tego procesu i będących niczym marionetki na sznurku wykonujące program elit, które za pomocą wychowania wbudowały z przeznaczenia absolutu taką, a nie inną matrycę dla zwykłych ludzi budujących bezwiednie imperium cywilizacji zła. I chyba nie muszę mówić, że jeśli ktoś widzi tylko czubek swego nosa, i dba by łącznie o stan konta, pieniądze, potem seks, alkohol, żarcie, hobby itd. co jest poziomem gorszym od dzikich małp. Ten na pewno nie zapewni sobie tego co potrzebuje na poziomie mistycznym, psychicznym, zdrowotnym i rodzinnym, bo po prostu zostawił te sprawy kompletnie zaniedbane. Nie dostrzegając piętrzącego się zaburzenia wielopoziomowego, które cicho wyżera świadomość bilion razy gorzej niż nowotwory i choroby układu krążenia, które zresztą też atakują niemiłosiernie szubrawców jako konsekwencje za swych głupiej i złoczyny. I teraz. Głupiec, na przykład magister katolik, biega po omacku na polu minowym i raz za razem go rozrywa, mina, ale na oczach ma garnek, wewnątrz którego naklejono jedną dolarówkę i tylko to widzi. Zadowolony, kiedy zarobi dużo pieniędzy, i reszty już nie ma siły zobaczyć. Tak bardzo karierą w systemie zagłady jest zajęty. I jak powiadają, najpierw taki głupek niszcząc zdrowie, zarabia pieniądze a potem wszystkie pieniądze wydaje, próbując nieskutecznie zdrowie przywrócić. Oskubany bezwzględnie przez biznes medyczno-farmaceutyczny i bez zdrowia, bez pieniędzy, czasem porzucony przez żonę, zdradzony przez nią, jak sam ją z kochankami nieraz zdradzał, a teraz bez pieniędzy nic dla niej już nie jest wart. Znienawidzony jest też u dzieci, bo nie miał czasu dla nich i podle je krzywdził w pijackim amoku. I taki alkoholik, katolik, magister w alkoholu leczy silną depresję i gnije bez żadnej nadziei, aż do rychłej śmierci. Klepiąc bezwiednie zdrowaśki, zdrowaś ma i tak itd., i wrzucając resztki wyszarpanych innych chytrze pieniędzy na kościelną tacę męczony koszmarami krzywd ludzkich, jakich się dopuścił. I taką ma nagrodę za posłuszeństwo, propagandzie systemu. Tu mamy przykład człowieka, który zaufał, który żyje tylko tym powierzchownym świadkiem zarabiania pieniędzy, a więc świadkiem tzw. Tak czubka góry lodowej, nie widzi swojej głębi. Wszystko to jest zaniedbane, zasyfione, wszystko to się tam rozwija w jeden wielki syf, bo kto nie widzi swojej głębi, ten nie jest w stanie sprawiać, żeby ta głębia się rozwijała, absolutnie tego nie sprawia to ma to wszystko zakryte, ten cały czas sobie to niszczy. Ale to też trzeba powiedzieć, że to wszystko jest przeznaczone. On jest przeznaczony do takiego stanu. Uniwersytety, media, kler, politycy, korporacjonizm zrobił z ludzi podzielonych psychicznie, zagubionych, zdezorientowanych, głupich, zakłamanych, nieszczęśliwych, złych i karygodnych. Ich kara wynika z tego, że w głębszej psychice mają kod zbrodni, który automatycznie czynią. Na przykład rywalizacja, opozycji, pokonanie słabszych w walce o koryto, np. popisanie się lepszym CV, czyli podaniem pracowniczym, w którym chwali się jaka szkoła i jakie stanowiska, współudział w wyzysku i innej krzywdzie ludzi, zwierząt i środowiska, a powierzchowne myśli pozują na na uczciwych, porządnych, cnotliwych obywateli, tak jak ich propaganda nauczyła, będąc zwykłymi hipokrytami, a więc jeszcze gorszymi zbrodniarzami, bo zakamuflowanymi, czyli sprytniej i dłużej krzywdę wyrządzającymi, co zbiera im większą karę za złe czyny, gdy absolut ocenia fakty, a nie zmyślone intencje, będące bardziej wymówką, by samouszukując się zbrodnie na środowisku, zwierzętach i ludziach bez skruchy dokonywać. Bo mają wymówkę. Że mają bajeczkę, że to jest dobre, co oni robią, a tak naprawdę robią tylko syg i te fakty się liczy na absolutu, a nie ludzkiego. Bo nie dość, że dziesiątki lat niszczą, to jeszcze usunęli wyrzuty sumienia i z brakiem skruchy, bezczelni i pełni arogancji niszczą na całego. Pracując na wyższych stanowiskach np. dla korporacji, banków, firm, mięsto nabiałowych, mediów, biznesu medycznego, instytucji państwowych jak armia, policja, agentura, urzędy skarbowe praca w szkolnictwie, stanowiska ministerialne, urząd prezydenta, premiera, urzędy watykańskie itd. Trzeba więc w medytacji zauważyć te podprogowe, głębsze ślady, programujące mechanicznie czyny, przejrzeć ich fałsz i w końcu te ślady ulecą. Głębsze zagęszczenia milionów śladów wmontowanych od niemowlęctwa mają być w centrum uwagi a ich powierzchowna przelotówka ma być jako dodatek do postrzegania. I w wtenczas procesy decyzyjne okażą się o wiele bardziej przewidywalne i zniknie mentalna schizofrenia dysonansu poznawczego podziału na mnie, myśli i nieprzewidywalnych dzikich potrzeptów porywających do destrukcyjnych działań. Bo wiemy, co w ziemskim sobie mamy i na co możemy liczyć. Co przypomina wiedzę o koncie bankowym, gdy wiemy na przykład, że mamy już niewielki dług i w ten czas nie kupujemy zbędnych rzeczy, tak by oszacować możliwości i rozsądnie wydawać fundusze. Inaczej, gdy nie znamy stanu konta, a widzimy tylko lśniącą, ładną kartę kredytową, narobimy takich długów, że skończymy w więzieniu. Na tej samej zasadzie, gdy na przykład jesteśmy na początkowym etapie uwalniania się z nałogu cukrowego, Omijamy szerokim łukiem cukiernie, nie ufając sobie i wiedząc, że możemy zdradzić postanowienie. Podstawą jest więc wgłębianie świadomości w dno worka pamięci, by postrzegać, co on robi. Postrzegając wszelkie ślady w medytacji, takie jakie są na wylot, mamy możliwość oczyszczenia tych śladów. Nie tylko tych powierzchownych, małoistotnych, ale tych najważniejszych, odpowiedzialnych za nasze nawyki i nałogi, jak zła dieta z mięsem, nabiałem i cukrem. Seksoholizm realizowany nawet w monogamicznym związku. Ktoś może mieć obsesję seksualną i nawet w monogamicznym związku może te swoje obsesje wykonywać. Potem są jeszcze do wyeliminowania papierosy, kawa, herbata, alkohol, hazard, uzależnienia od gier komputerowych, ryzykownych, hobby itd. I przykładowo, jeśli pijak miał milion przygód alkoholowych, to jedno doświadczenie z pomyśleniem, nie będę pił, daje jeden do miliona, czyli za mało. Trzeba powoli budować doświadczenia zniechęcające do nałogu, powtarzać sobie spokojnie raz za razem, co alkoholizm mi robi, postrzegając problem podczas medytacji. Pracować tak długo, aż głębia śladów rozpuści się w kontekście absolutu i alternatywnych myśli antyalkoholowych. Na przykład myślenie pozytywne Mogę nie pić, mogę być wolny, mogę robić to lub tamto, zamiast czas tracić na niszczenie wątroby i zdrowia. Lub myślenie negatywne Alkohol to krzywda dla bliskich. Alkohol, kawa, cukier to ruina psychiczna i fizyczna. I tak dalej. Co? Wszystko to wymaga odpracowania tego, co się wcześniej wypracowało swą głupotą przez lata. Budowało się takie Ślady z doświadczeń fałszywych teraz się buduje alternatywne, nie? Powoli, powoli się napełnia świadomość głębszym sposobem myślenia. I gdy będzie antyalkoholowe milion jeden do propijackiego miliona, to gdy pijacki głosik powie hihi hi, idę do knajpy, wówczas drugi powie nigdy. I faktycznie się to stanie. Knajpy już nie ujrzy do końca życia. I w końcu podczas medytacji będzie przenikał do głębszych zagęszczeń śladów, i one będą rozpuszczać się w absolucie i kryzysach oczyszczających, aż do całkowitego zaniku, gdy po 100% wyczyszczeniu wszelkich brudów, płytszych i głębszych, mamy nirwanę. Stan buddy. Abstrakcją myśmy w pierwotnej obecności. Nie ma rzeczy niemożliwych. Są tylko ograniczające urojenia, które muszą zniknąć prędzej czy później. A kiedy to się stanie wówczas... Będę postrzegał, świat jest wyobrażeniem, a ja jestem absolutem. I to tyle. Do widzenia.